Wieczór ze słuchowiskiem. Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. Zapraszam dziś na premierę w tym cyklu. Będzie to słuchowisko Hiop dotknięty wrogością w adaptacji i reżyserii Katarzyny Michałkiewicz. W roli tytułowej usłyszymy Redbada Knistre, któremu towarzyszą m.in. Maja Komorowska, Jerzy Radziwiłowicz, Jan Englert, Grzegorz Damięcki. Muzykę skomponował Wojciech Błażejczyk. Zapraszam serdecznie już teraz. Teatr Polskiego Radio Jop, dotknięty wrogością występują. Bóg Jerzy Radziwiłowicz, Hiob, Redbat Klinstra, Szatan Jan Englert Żona Hioba Maja Komorowska Elifas Grzegorz Damienski Bildat Michał Żurawski Sofar Wojciech Kalarus Elichu Jakub Snochowski Muzyka Wojciech Błażejczyk Reżyseria i adaptacja księgi Hioba Katarzyna Michałkiewicz. Był mąż w ziemi, uc o imieniu Hiob Nienaganny, prawy, bojący się Boga i stroniący od zła. Urodziło się nam siedmiu synów i trzy córki. Był Hiob najwybitniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Kiedy nasi synowie wydawali uczty, Posyłali po swoje siostry i jedli z nimi i pili, a kiedy minęły dni uczty, wstawał Hiob wczesnym rankiem i składał cało palenia za każdego z nich. Myślał bowiem Hiob, może zgrzeszyli synowie nasi i znieważyli Boga w swych sercach, tak Czynił zawsze. Zdarzyło się pewnego dnia, gdy nasi synowie i córki jedli i pili wino w domu najstarszego swojego brata, napadli ich Sabejczycy i Chaldejczycy, okradli, pobili, sługi pozabijali. Spadł ogień z nieba i spalił wszystko. Gwałtowny wicher od pustyni uderzył w dom najstarszego syna i zabił wszystkie nasze dzieci. Chjop, jak się o tym dowiedział, wstał, rozdarł ubranie, ogolił głowę, padł na ziemię, oddał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 niestosownego przeciwko Bogu. Skąd przychodzisz? Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej. Zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba, bo nie mam równego. Jeszcze trwa w swej prawości, choć mnie nakłoniłeś do zrujnowania go. Na próżno. Skóra za skórę. Wszystko, co człowiek posiada, odda za swoje życie. Wyciągnij rękę i dotknij jego kości i ciała. Na pewno będzie w twarz przeklinał ciebie. Jest w twojej mocy. Życie mu tylko zachowaj. Jednego dnia całe ciało i skóra Hioba pokryły się złośliwymi i pękającymi wrzodami. Hiob brał skorupę, aby się nią drapać, siedział całymi dniami w popiele. Czy jeszcze trwasz pobożności? Złożecz Bogu i umrzyj, mówiłam w swoim bólu. Mówisz, jak kobieta nierozumna. Dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Chjop. Nie mówił przeciwko Bogu. Zniszczył moje ciało i skórę. Odebrał wszystko. Rzucił mnie w błoto. Upodobniłem się do prochu i popiołu. Spiętrzył wokół mnie wysoko gorycz i mozuł. Kazał mi mieszkać w ciemnościach, Jak dawno zmarłym, Zagrodził mi wyjście, Zakuł w ciężkie kajdany. Nie Nieczuły jest na moją modlitwę, Moje drogi zrobił krętymi, Mnie zaś, Nieużytkiem, Mojej duszy odebrał spokój, tak, że zapomniałem, co to jest szczęście. Krzyczy do Ciebie, lecz mi nie odpowiadasz. Unosisz mnie na wietrze, każesz mi na nim jechać i sprawiasz, że ginę w burzy. Wzywam. Twojego imienia, Boże, z głębokiego dołu. A gdy trzej przyjaciele Hioba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli każdy ze swojej miejscowości a gdy z daleka spojrzeli na niego, nie poznali go. Poczęli głośno płakać, każdy rozdarł swoje ubranie i rzucali proch w górę na swoje głowy. I siedzieli z nim na ziemi przez siedem dni i siedem nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa. Widzieli bowiem, że jego ból... Był bardzo wielki. Niech zginie dzień, w którym się urodziłem i noc, w której powiedziano urodził się mężczyzna. Niech ten dzień obróci się w ciemność. Czemu nie umarłem już w łonie matki? Czemu nie zginąłem, gdy wyszedłem z łona? Czemu wzięto mnie na kolana? Czemu do piersi, żebym je ssał? Leżałbym teraz i odpoczywał. Spałbym i miałbym spokój. Lub byłbym jak poroniony, zagrzebany płód jak niemowlęta, które nigdy nie ujrzały światła. Tam bezbożni przestają szaleć, tam odpoczywają, utrudzeni. Po co światło człowiekowi, który nie wie dokąd iść, którego Bóg zewsząd osaczył? Czego lękałem się najbardziej, spotkało mnie. Przed czym drżałem, przyszło na mnie. Jeszcze nie wytchnąłem. Jeszcze się nie uspokoiłem i nie odpocząłem, a znów przyszła trwoga. Czy cię to zmęczy, gdy będziemy rozmawiali z tobą? Lecz kto zdoła powstrzymać się od słów? Oto sam wielu podnosiłeś na duchu i krzepiłeś osłabione ręce. Upadającego podnosiły twoje słowa, na uginające się kolana umacniałeś. A gdy to obecnie na Ciebie spadło, tracisz cierpliwość. Ponieważ Ciebie to dotknęło, trwożysz się. Czy Twoja bogobojność nie jest Twoją ufnością, a Twoją nadzieją nienaganne Twoje postępowanie? W niepokojących myślach o widzeniach nocnych, gdy głęboki sen ogarnia ludzi, strach mnie ogarnął. Powiew musnął moją twarz, zjeżyły się włosy na moim ciele. Coś stanęło, lecz nie rozpoznałem jego wyglądu i usłyszałem. Czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg?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 Niepostrzeżenie giną na zawsze, gdy palik ich namiotu zostanie wyrwany. Umierają, nie wiedząc nawet jak. Zło nie wyrasta z prochu. Ja zwróciłem się do Boga i Bogu przedłożył moją sprawę, który czyni rzeczy wielkie i niezbadane, cudowne i niezliczone. Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga. Dlatego nie pogardzaj karceniem Wszechmocnego, bo On rani, lecz i opatruje uderza, lecz Jego ręce leczą. Wyzwolicie z sześciu utrapień, a w siódmym nie dotkniecie zło. Oto, cośmy zbadali. Tak to jest. Ty zaś słuchaj i rozważ to sobie. Gdyby tak dokładnie zważono moją udrękę i włożono na szale całe moje cierpienie, to byłoby ono cięższe, niż piasek morski. Dlatego nierozważne są moje słowa. Strzały wszechmocnego tkwią we mnie. Mój duch pije ich jad. Strach przed Bogiem ogarnia mnie. Czego się dotknąć wzdrygałem? to jest teraz moim cierpkim pokarmem. Oby się spełniło moje życzenie i Bóg zechciał mnie zmiażdżyć. Oby podniósł ręce i przeciągnić mojego życia. Skąd wezmę siłę, abym jeszcze wytrwał? Do jakiego kresu mam cierpliwie czekać? Moi bracia okazali się zawodni jak potok, jak łożyska potoków, które występują z brzegów, toczą mętną wodę lodową, w której na dnie kryje się śnieg. W porze letniej znikają, wysychają w upale bez śladu. Wiją się drogi ich biegu, parują w puste powietrze i giną. Tak i wy staliście się dla mnie niczym. Widzicie moją nędzę i lęk was ogarnia. Wytłumaczcie mi moją winę, a będę milczał. A jeżeli zbłądziłem, przyjmę naganę. Przenikliwa jest mowa prawdy. Czy chcecie oskarżyć moje słowa? Z wiatrem przemija słowo zrozpaczonego. Bylibyście nawet zdolni targnąć się na sierotę i dół kopać pod waszym przyjacielem. Czy jest nieprawość na moim języku, a smaku zła nie odczuwa podniebienie moje? Moje ciało pokryte jest robactwem i brązowymi strupami, a skóra moja jest pomarszczona i ropiejąca. Dni moje szybciej się toczą, niż czułenka tkacza i mijają bez nadziei, jak chmura, która przenika i znika. Tak nie wraca ten, który zstąpił do otchłani śmierci. Wolę umrzeć, niż żyć w cierpieniu. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod jego stopy. Kiedy wreszcie odwrócisz wzrok? żebym mógł spokojnie przełknąć ślinę. Co złego może Ci uczynić mój grzech, jeżeli zgrzeszyłem? Dlaczego jestem celem dla Twoich strzał i ciężarem dla samego siebie? Czy nie wybaczysz mi moich grzechów i nie odpuścisz mi mojej winy Położę się w prochu, a jeżeli będziesz mnie szukał, mnie już nie będzie. Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Jak długo będziesz takie rzeczy mówił, jak długo gwałtownych wichrem będą słowa twoje, czy Bóg łamie prawo, czy wszechmocny nagina sprawiedliwość, jeśli sam do niego się zwrócisz i błagać będziesz wszechmogącego o łaskę, jeśli będziesz czystej prawy, twoja nędzna przeszłość przeobrazi się w radosną przyszłość. A choć twój początek był niepozorny, jednak koniec będzie wspaniały. Bóg nigdy nie porzuca sprawiedliwego i nie podaje ręki złoczyńcom. Jeszcze usta twoje napełni uśmiechem, a wargi twoje zwycięskim krzykiem. Jak mógłby mieć człowiek słuszność w obliczu Boga, jeżeli zechce się z nim spierać?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 a nie zauważam go. Zabiera co chce, a kto go zmusi do zwrotu. Jestem niewinny. Nie dbam o siebie. Gardzę swoim życiem. Wszystko mi jedno, dlatego mówię, on niszczy zarówno niewinnych, jak i winnych. A gdy biczem nagle zabija, naśmiewa się z rozpaczy niewinnych. Obrzydło mi życie. Chcę jawnie lamentować i chcę mówić w goryczy mojej duszy. Powiem Bogu, dlaczego występujesz przeciw mnie? Cóż masz z tego, że mnie uciskasz? i odrzucasz dzieło rąk Twoich i sprzyjasz zamiarom złoczyńców. Czy masz oczy człowiecze i widzisz tak, jak widzi człowiek? Czy dni Twoje są jak dni człowieka, a lata Twoje jak lata człowieka? że szukasz moich grzechów i pytasz o moją nieprawość? Chociaż wiesz, że jestem niewinny i nie ma nikogo, kto by mnie wyzwolił z ręki Twojej? Ręce Twoje ukształtowały mnie i uczyniły, a jednak oblegasz mnie i chcesz mnie zniszczyć? Pamiętaj, że mnie utworzyłeś z gliny, więc dlaczego każesz mi powrócić do prochu? Czy nie rozlałeś mnie jak mleko i nie urobiłeś jak ser? Udziałeś mnie w skórę i ciało i związałeś mnie kośćmi i żyłami. Obdarzyłeś mnie życiem. I łasku, a Twoja opieka strzegła mojego ducha, wszystko to ukryłeś w moim sercu. Dziś wiem, że taki był Twój zamiar. Śledziłeś moje grzechy, nie chciałeś mnie z win rozgrzeszyć. Jeżeli jestem winny, chcę śmierci. A jeżeli masz słuszność, nie ośmielę się podnieść głowy, syty hańby i napojony utrapieniem. Dlaczego mnie wywiodłeś z łona mojej matki? Odwróć ode mnie swoje spojrzenie, zanim odejdę. Do ziemi ciemności i śmiertelnych cieni, do ziemi nocy i nieładu, gdzie nawet światło jest ciemnością. Czy ten nadmiar słów ma pozostać bez odpowiedzi? Czy Twoja gadanina ma zmusić ludzi do milczenia? I gdy Ty szydzisz, nikt ma Ci się nie sprzeciwić? Wprawdzie mówisz, jestem nieskazitelny w Twoich oczach. Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga albo zbadać doskonałość wszechmocnego? Jeżeli dobrze przygotujesz swe serce, i wyciągniesz do niego dłonie. Jeżeli usuniesz to, co złe na twoich dłoniach, wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy. Będziesz mocny i nieustraszony. I jaśniejsze niż południe wzejdzie ci życie. A choćby ciemność zapadła, będzie ona jak poranek. Możesz ufać, bo jeszcze jest nadzieja. Doprawdy tylko wy jesteście ludźmi, a z wami umrze mądrość. Jednak i ja mam rozum, podobnie jak wy, i wcale nie jestem gorszy od was. Któż miałby nie znać tych rzeczy? Dla własnego przyjaciela stałem się pośmiewiskiem. Ja, który, wzywając Boga, byłem wysłuchany. Pośmiewiskiem, ja, sprawiedliwy, nienaganny. Nieszczęście zasługuje na pogardę, tak myśli szczęśliwy, a na cios zasługują ci, których noga już się chwieje. Spokojne są namioty upieszców, Bezpiecznie żyją ci, co drażnią Boga, którzy Boga umieścili w swojej pięści. Oko moje widziało to wszystko. Ucho moje słyszało i zrozumiało. Co wy wiecie, wiem i ja. Nie jestem od was gorszy. Ja jednak chciałbym odezwać się do Najwyższego. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Boga. Ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. Wy natomiast dopuszczacie się kłamstwa. Marnymi wszyscy jesteście lekarzami. Obyście raczej zupełnie zamilkli Poczytano by to wam za mądrość. Czy w obronie Boga chcecie mówić przewrotnie? Czy chcecie brać Jego strony, aby być obrońcami Boga? Czy dobrze to dla was wypadnie, gdy On was przejrzy? Czy Go zwiedziecie, jak się zwodzi ludzi? Wasze wywody są jak popiół, a wasza obrona jak szańce z gliny. Swoje ciało wezmę w swoje zęby, a swoje życie złożę w swoje dłonie. Swojej sprawy będę przed Nim bronił. Już to może być ratunkiem dla mnie, bo żaden niegodziwy nie może stanąć przed Nim. Wszcząłem sprawę. Wiem, że będę uniewinniony. Któż będzie śmiał prawować się ze mną? Spójrzcie! Staję przed sądem. Wiem, że po mojej stronie jest słuszność. Więc któż jest ten, który chce prowadzić ze mną spór? Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wejdę w nie i złożę dziękczynienie Bogu. Dziękuję, że mnie słuchasz i stajesz się zbawieniem moim. mnie. Nie umrę. Oto jest brama Boga, przez którą wejdą sprawiedliwi. Czy mędrzec odpowiada pustą mową i piersi swoje napełnia wiatrem wiejącym od wschodu? Czy plecie bezużyteczne słowa i wypowiada zdania, które nie prowadzą do celu? Czy urodziłeś się jako pierwszy z ludzi? Co ty wiesz, czego my nie wiemy? Co rozumiesz, co na mnie jest wiadome? Czemu się tak uniosło twoje serce? I dlaczego mrugają twoje oczy, że zwracasz przeciwko Bogu swoją złość? Czymże jest człowiek, że miałby być czysty, Czymże zrodzony z niewiasty, że miałby być sprawiedliwy, jeżeli nawet swoim świętym nie ufa i niebiosa nie są czyste w jego oczach? Tym bardziej ohydny i zepsuty jest człowiek, który wie nieprawość jak wodę. Podobnych rzeczy słyszałem wiele. Marni z was wszystkich pocieszyciele, czy już koniec tym niedorzecznościom? Moje cierpienie jest moim świadkiem. Świadczy przeciw mnie i mnie oskarża. Wydał mnie Bóg ludziom podstępnym. Żyłem szczęśliwie, ale mnie złamał. Chwycił mnie za szyję, roztrzaskał i uczynił celem swoich pocisków. Dookoła mnie świszczą jego strzały. Przebił bezlitośnie moje nerki i wylał moją żółć na ziemię. Zadaje mi cios za ciosem i runął na mnie jak olbrzym. Uszułem wór dla mojego ciała i róg mojej dumy wryłem w ziemię. Twarz moja czerwona jest od płaczu, a na powiekach moich spoczął cień śmierci. Chociaż w dłoniach moich nie było nieprawości, a modlitwa moja jest nieskalana. Niechaj ziemia nie przysypie mojej krwi, a lament mój niech nie znajdzie spoczynku. Stałem się tym, pluje się w twarz. Kładę się w prochu. Kiedy wreszcie skończysz tę gadaninę? Czy z powodu ciebie ziemia ma być wyludniona albo skała ma się przesunąć ze swojego miejsca? A jednak światło bezbożnego gaśnie i nie świeci się płomień jego ogniska. Jego własne nogi wpędzają go w sieć i chodzi między sidłami. Potrzask chwyta jego piętę. Mocno trzymają go pułapki. Choroba zżera jego skórę. Śmiertelna choroba zżera jego członki. Wyrwany ze swego namiotu, w którym czuł się bezpieczny. Zostaje zapędzony do króla strachów. Od dołu usychają jego korzenie, a od góry więdną jego gałęzie. Pamięć o nim... Ginie na ziemi, a jego imię znika z kraju. Wyrzucają go ze światła do ciemności i wypędzają go z okręgu ziemi. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości ani poznania Boga. Jest natomiast krzywoprzysięstwo, kłamstwo, kradzież, zabójstwo, cudzołóstwo, rabunek. Morderstwa idą za morderstwem. Miłości chcę, a nie ofiary i poznania Boga niecałopaleń. Jak długo będziecie dręczyć moją duszę i gnębić mnie słowami. Już dziesięć razy znieważyliście mnie i nie wstydzicie się mnie krzywdzić. Lecz niech tak będzie, że zbłądziłem i uchybienie jest po mojej stronie. Jeżeli rzeczywiście chcecie się wywyższać nade mnie, to dowiedzcie mi zarzutów, jakimi stawiacie. Wiedzcie, że Bóg niesprawiedliwie obszedł się ze mną i omotał mnie swoją siecią. Zagrodził mi drogę tak, że nie mogę przejść, a nad moimi ścieżkami roztoczył ciemności. Moi bracia trzymają się z dala ode mnie, moi krewni opuścili mnie, a goście mojego domu zapomnieli o mnie. Moje kości przyschły do mojej skóry i do ciała. Czemu prześladujecie mnie, jak to czyni Bóg, a nie możecie się nasycić widokiem mojego ciała? Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni stanie nad prochem. I że potem, chociaż skóra moja jest tak poszerpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Czy nie znasz tej prawdy odwiecznej, że wesele bezbożnych trwa krótko, a radość bezecnych jest chwilowa? Wessał jad żmi, uśmierca go język gada, bo gnębił, pozostawił bez opieki ubogich, rabował dom, którego nie zbudował. niebiosa odsłonią jego winę, a ziemia powstanie przeciwko niemu. Taki jest los bezbożnego, zgotowany przez Boga. Choćby jego pycha sięgała do nieba, a jego głowa dotykała obłoków, to jednak ginie jak jego własny gnój. Po co więc pocieszacie mnie pustym słowem, skoro każda wasza odpowiedź jest kłamstwem? Czy Wszechmocny ma korzyść z tego, że ty jesteś sprawiedliwym? Albo czy ma zysk z tego, że postępujesz nienagannie? Czy to raczej twoja złość jest wielka i nie ma końca twoim przewinieniom? Otaczają cię zewsząd sidła i ogarnia cię nagły strach. Twoje światło przećmiło się tak, że przestałeś widzieć. jej dróg ani nie kroczą jej ścieżkami o poranku wstaje morderca zabija bezbronnych i ubogich przeklęte jest jego działanie na ziemi czy tak nie jest? kto mi zarzuci kłamstwo i słowo moje w wniwecz obróci? jak może człowiek mieć słuszność przed Bogiem? I czy może być czysty mąż zrodzony z kobiety? Nawet księżyc gaśnie, a gwiazdy mrocznieją przed Bogiem. A tym bardziej śmiertelnik, czerw, syn człowieczy, robak. Świetnie podniosłeś na duchu bezsilnego i wsparłeś ramię pozbawione mocy. Czyj duch wypowiedział się przez ciebie? Mojej niewinności będę bronił aż do śmierci. Podtrzymuje moją sprawiedliwość i nie puszczy jej. Jaką nadzieję ma złoczyńca, gdy skończy? Gdy Bóg zażąda jego duszy, człowiek wyciągnął swoją rękę po kamień i wdarł się do korzeni gór. W skałach wykuł korytarze, a oczy Jego wykryły bezcenne bogactwa. Odkrył źródła strumieni i wszystkie tajemnice wydobył na światło dzienne. Ale gdzie znaleźć mądrość? Człowiek śmiertelny nie zna jej drogi. Ukryta jest mądrość przed istotami żyjącymi, i zatajona jest przed ptactwem niebieskim. A badon i śmierć wyznają, tylko uszami o niej słyszeliśmy wieść. Jeden Bóg zna drogę do niej prowadzącą, a bowiem Jego wzrok sięga aż do granic ziemi i widzi wszystko, co jest ponad niebiosami. Gdy zważył wiatry i odmierzył morza, gdy ustanowił prawa deszczów, i wytyczył drogę światłu piorunów. Wówczas zobaczył mądrość i opowiedział o niej. Sprawdził ją i umocnił. I rzekł do człowieka, Mądrością jest bojaźń Boga, A unikanie zła jest poznaniem. Byłem okiem ślepego, Nogami chromego, Ojcem ubogich a cudze spory uważnie śledziłem. Miażdżyłem szczęki ludzi przewrotnych, wydzierając łup z pomiędzy ich zębów. Wtedy myślałem, umrę w moim gnieździe, a dni moje rozmnożę jak piasek. Korzenie moje będą pełzać ku wodzie, a rosa nocować będzie na moich gałęziach. Chwała moja się odnowi. Słuchali mnie i czekali i milczeli, gdy mówiłem. Nikt nie mówił po moich słowach, a mowa moja spadała na nich jak krople rosy. Czekali na mnie jak na deszcz i otwierali usta jak na wiosenną ulewę. Gdy uśmiechałem się do nich, byli onieśmieleni i byłem jak król wśród wojska i jak pocieszyciel smutnych. Rzucił mnie w błoto. Upodobniłem się do prochu i popiołu. Jestem młodszy od was, dlatego wahałem się wyrazić moje zdanie. Chobie. czy wydaje ci się, że masz słuszność, gdy mówisz po mojej stronie, a nie Boga jest słuszność? Po cóż się spierałeś z Nim, że na żadne twoje słowa nie odpowiada? On wybawia cierpiącego przez Jego cierpienie i otwiera ucho przez utrapienie. Także ciebie wyrywa z paszczy niedoli Na wolną przestrzeń, gdzie nie ma ciasnoty A twój stół bogato zastawiony tłustymi potrawami Bóg przedziwnie grzmi swoim głosem Czyni wielkie rzeczy, których nie rozumiemy Z północy zjawia się złocisty blask Boga otacza przerażająca jasność Wszechmocny jest niedostępny, jest potężny siłą i bogaty w sprawiedliwość, ale prawa nie podepcze. Dlatego niech boją się go ludzie. On nie zważa na tych, którzy o swojej mądrości wiele myślą. To to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi. Będę cię pytał, a ty mi odpowiesz. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary, czy wiesz? Kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? Na czym są osadzone jej filary? Kto założył jej kamień węgielny? Kto zamknął morze drzwiami, gdy pieniądz się wyszło z łona? Czy kiedykolwiek, odkąd żyjesz, powołałeś świt, a zorzy wskazałeś jej miejsce, aby ogarnęła krańce ziemi, z której bezbożni zostaną strząśnięci? Aby się odmieniła jak glina pod pieczęcią i przyjmowała barwę, jak odzienie, aby bezbożni byli pozbawieni światła, a podniesione ramię zostało złamane. Czy dotarłeś aż do źródeł morza? Czy otworzyły się przed tobą bramy śmierci? I widziałeś bramy mroków? Czy oglądałeś rozumem rozmiary ziemi? Powiedz, jeśli wszystko to wiesz. Którędy prowadzi droga tam, gdzie przebywa światłość? A gdzie jest miejsce ciemności? Aby się zaprowadził do jej obszaru. Którędy prowadzi droga tam, gdzie się dzieli światłość, skąd wiatr wschodni rozchodzi się po ziemi? Kto wyrąbał chodnik do ulewy i wyznaczył drogę piorunowi? Czy możesz związać pęk plejat albo rozluźnić pasek Oriona? Czy znasz porządek nieba, albo czy możesz ustanowić jego władztwo na ziemi? Czy ty dostarczasz łupu dla lwicy i zaspokajasz głód lwiąt? Kto przygotowuje krukowi pokarm, gdy jego pisklęta wołają do Boga i tułają się bez pożywienia? Czy pilnujesz czasu rodzenia łań? Czy ty dajesz koniowi siłę, odziewasz jego kark w grzywę? Czy na twój rozkaz wznosi się orzeł i ściele wysoko swoje gniazdo? Na skale mieszka i nocuje na iglicach skalnych i stromych wierzchołkach. Stamtąd wypatruje żeru, jego oczy patrzą daleko, jego pisklęta chciwie piją krew, a jest wszędzie tam, gdzie są zabici. Czy ten, kto spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze? Niech oskarżyciel Boga odpowie. Ja, nędzny, cóż mogę ci odpowiedzieć? Swoją rękę kładę na ustach. Już raz mówiłem, ale więcej nie chcę nic mówić. Mówiłem nawet dwukrotnie, ale już więcej nic nie powiem. Czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość? Pomówić mnie o krzywdę, aby okazać że masz słuszność? Czy jesteś mocny jak Bóg? I możesz jak On zagrzmieć głosem. Przyozdób się w majestat i we wzniosłość, Przywdziej chwałę i dostojeństwo. Rozlej wybuchy swojego gniewu. Spójrz na każdego pysznego i ponisz go. Spójrz na każdego pysznego i upokusz go. A skróż bezbożnych na ich miejscu, wszystkich razem zagrzeb w prochu. Zamknij ich oblicza w ukryciu. Wtedy ja Ci wyznam, że Twoja prawica może Cię wybawić. Oto lewiatan, którego stworzyłem jak ciebie. Lecz patrz, jaka siła w jego jądrach, jaka moc w mięśniach jego cielska. Swój ogon wypręża jak cedr, ścięgna ut jego są mocno splecione, jego kości to rury miedziane, jego członki jak drągi żelazne. Jest on początkiem dzieł bożych. Nie tylko Stwórca może go dotknąć swoim mieczem. Czy można go wyciągać hakami? Albo przekuć kółkiem jego nozdrza? Czy zdołasz go złapać na wędkę? Czy zwróci się do Ciebie z żarliwymi prośbami? Przemówi do Ciebie słodkimi słowami? Czy zawsze z Tobą przymierze, abyś go przyjął na zawsze jako sługę? Czy możesz z nim poigrać, jak z ptaszkiem? Jeżeli kiedy położysz na niego swoją rękę, pamiętaj o walce. Już nigdy nie będziesz jej wszczynał, Nadzieja złowienia go okaże się złudna. Od samego widoku zwierza człowiek będzie powalony. Nie ma takiego śmiałka, który odważy się drażnić lewiatana. A gdzie jest ten, który walczyć z nim będzie i ocaleje? Nie ma takiego pod całym niebem. Nie będę milczał o jego członkach, ani o wielkiej jego sile i wspaniałym uzbrojeniu. Kto odważy się otworzyć jego pysk? Od jego zębów wionie strach. Jego grzbiet to rzędy tarcz, ściśle spojone jakby pieczęcią skrzemienia. Jedna do drugiej tak przylega, że powietrze nie dostaje się między nie. Jedna z drugą jest spojona. Są nierozdzielnie złączone. Jego parskanie rzuca błyski, a jego oczy są jak powieki zorzy. Z jego paszczy wychodzą płonące pochodnie. Pryskają iskry ogniste. Z jego nozdrzy bucha dym. Jakby skotła kotła rozpalonego i kipiącego. Jego dech rozpala węgle, A z jego paszczy bije płomień. W jego karku spoczywa moc, A przed nim krąży trwoga. Płaty jego brzucha szczelnie przylegają, Jakby ulane na nim, nieruchome. Jego serce jest twarde jak kamień, Twarde jak dolny kamień młyński. Gdy się podnosi, drżą nawet najsilniejsi, a fale morskie cofają się. Gdy się go uderzy, nic się nie ostoi. Pod sobą ma ostre skorupy. Posuwa się po nich jak po błocie. Głębie wprawia we wrzenie jak kocioł. Za sobą pozostawia świetlistą smugę. Także toń wygląda jak pokryta siwizną. Na ziemi nie mam równego. Jest to stworzenie nieustraszone. Nawet na to, co wzniosłe, spogląda z góry. On, król wszystkich dumnych zwierząt. Wytapiałem cię sobie jak srebro. Próbowałem się w piecu cierpienia. Przez wzgląd na siebie. Mój gniew zapłonął przeciwko Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówili o mnie prawdy. Tylko Twojej modlitwy wysłucham. Wiem, że wszystko możesz i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Kto jest w stanie zaciemnić Twój zamysł? nierozsądną mową. Mówiłem, ale niczego nie rozumiałem. Przedziwne są to sprawy i nie umiem ich pojąć. Dotychczas tylko słuchem słyszałem Ciebie, a teraz moje oczy Ciebie ujrzały. Odwołuję moje słowa i Kajem się w prochu i popiele. Chjop modlił się o swoich przyjaciół i Bóg odmienił jego los. Przywrócił mu Szczęście w dwójnasób rozmnożył jego majątek Przyszli do niego wszyscy jego bracia Wszystkie jego siostry Wszyscy jego dawni znajomi Jedli z nim razem chleb w jego domu Współczuli mu I pocieszali go Z powodu wszystkich nieszczęść Którymi Bóg go doświadczył a Bóg błogosławił ostatnie lata Hioba więcej niż początkowe. Mieliśmy także siedmiu synów i trzy córki. W całym kraju nie było tak pięknych kobiet jak nasze córki. Potem żył Hiob 140 lat i widział dzieci swoje i dzieci swoich dzieci aż do czwartego pokolenia i umarł, Job był wtedy stary i syty dni swoich. Było to słuchowisko Hiob dotknięty wrogością. Na podstawie księgi Hioba w nowym przekładzie z języków hebrajskiego i greckiego oraz fragmentów tłumaczenia Romana Brandstattera. Wystąpili: Bóg Jerzy Radziwiłowicz. Hiob Redbat Klinstra. Szatan Jan Englert. Żona Hioba Maja Komorowska. Elifas Grzegorz Damiński. Bildat Michał Żurawski. Sofar Wojciech Kalarus. Elichu Jakub Snochowski. Muzyka Wojciech Błażejczyk. Wykonanie muzyki Ewa Lipchen, flet altowy, Joanna Citkowicz, wiolonczela, Dorota Malmor, altówka, Wojciech Błażejczyk, Lira Dawida. Nagranie muzyki Andrzej Brzoska. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Realizacja akustyczna Maciej Kubela. Reżyseria i adaptacja Księgi Hioba Katarzyna Michałkiewicz.